Przed nami kolejny reprezentant naszej alma mater, również Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji, dr Wojciech Machała. Nakreślone zostaną aspekty cywilnoprawne licencji Creative Commons. się trochę nieśmielony i w pierwszej kolejności, w pierwszych słowach chciałbym się usprawiedliwić. Nie jestem osobą jakoś szczególnie związaną z ruchem czy inicjatywą Creative Commons, raczej obserwatorem z zewnątrz, choć od razu zastrzegę życzliwym obserwatorem. Niemniej jednak y, moje dzisiejsze wystąpienie, mój dzisiejszy referat może być, zdaję sobie z tego sprawę, odczytany opatrznie, jako próbę, nie wiem, wsypania y, piasku w tryby maszyny, która dobrze funkcjonuje, czy wsadzania wręcz koła w szprychy, ale naprawdę nie chciałbym być tym pierwszym hamulcowym. Natomiast y, nie ukrywam, że y, analiza językowa analiza tekstu licencji Creative Commons nasunęła pewne refleksje, żeby nie powiedzieć wątpliwości co do skuteczności czy yy ważności wręcz pewnych rozwiązań i chciałbym się tymi refleksjami z Państwem w dniu dzisiejszym podzielić. To nie jest jeszcze raz podkreślę próba deprecjonowania samej inicjatywy, którą uważam za bardzo pożyteczną i słuszną, natomiast jest to może próba wskazania tego, w jaki sposób i system prawny powinien się zmienić, żeby ta inicjatywa mogła dobrze e, zafunkcjonować. E, Pozwoliłem sobie przygotować taki krótki spis treści tego, tych zagadnień, które chciałbym poruszyć. Nie będę teraz rozwijał tych punktów y, odrębnie. Może od razu przejdę do y, rozważań merytorycznych, bo czasu nie jest y, zbyt wiele. W razie potrzeby, jeżeli ktoś miałby ochotę tę moją prezentację sobie skopiować i wykorzystać w, dalszym, w dalszej pracy, to mam, ją, mam jej kopię ze sobą i gotów jestem jej udost ją udostępnić na licencji na przykład Creative Commons. Proszę Państwa, tak jak powiedział na początku dzisiejszej konferencji Pan Dziekan Rączka, w inicjatywie Creative Commons chodzi chyba przede wszystkim o to, żeby udostępniać swoją twórczość, udostępniać swoje, swój dorobek, efekt swojego wysiłku intelektualnego innym na odrębnych trochę zasadach, niż to się czyni w obrocie komercyjnym. Niemniej jednak trzeba mieć świadomość tego, że to udostępnienie musi mieścić się w ramach obrotu y, prawami autorskimi. Bo skoro twórczość to prawa autorskie, a skoro prawa autorskie to koncepcja monopolu twórcy. Więc aby można było korzystać z cudzego utworu, trzeba uzyskać od twórcy zezwolenie na... Takie korzystanie. No chyba, że mamy do czynienia z konstrukcjami zwanymi w polskiej ustawie dozwolonym użytkiem, a zbiorczo w różnych systemach licencjami ustawowymi, ale tą sprawą się jakby nie... Yy. Czy przyjmuję takie założenie jako oczywiste i nie będę y, do niego wracał. Obrót prawami autorskimi y, w świetle rozdziału 5 y, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych y, odbyła się w ramach dwóch y, podstawowych umów umowy licencyjnej, może inaczej, powinienem powiedzieć w pierwszej kolejności umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, bo tylko te są zbywalne, oraz umowy o korzystanie z utworu, zwanej inaczej umową licencyjną. Pozostaje niejasny status ewentualnych innych form udostępnienia utworu do korzystania, jakim jest najem utworu i użyczenie. W artykule 50 ustawy mowa jest o tym, że najem i użyczenie utworu są odrębnymi polami eksploatacji, co by sugerowało, że można utwór wynająć i można go użyczyć, czyli dać, oddać do nieodpłatnego korzystania. Natomiast Pozostałe przepisy rozdziału 5 oprócz tego artykułu 50 są z tą konstrukcją cokolwiek niekompatybilne, bo mówią tylko o dwóch umowach, specyficznych umowach dla obrotu prawna autorskiego, jakimi są umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umowa o korzystanie z utworu zwana umową licencyjną. Co jest, proszę Państwa, jednak również bardzo istotne, artykuł 40 Pierwszy, ustęp pierwszy ustawy mówi, że prawa autorskie mogą przejść na y, osobę trzecią, nabywcę, jedynie na podstawie. W związku z tym można by powiedzieć, że w świetle ustawy jedyną czynnością prawną, jaką może doprowadzić do y, uzyskania uprawnienia do korzystania z utworu jest dwustronna czynność prawna oparta na zgodnym zamiarze stron, czyli umowa. Z tą konstrukcją prawną, z tą koncepcją zdają się ostatnio polemizować profesorowie Barta i Markiewicz w bardzo ciekawym artykule znajdującym się w jubileuszowym setnym numerze prac Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Artykuł nosi tytuł trochę zwodniczy, bo z punktu widzenia tej akurat teorii obowiązek wymienia po eksploatacji umowili licencyjnej. Ale tam profesorowie Barta i Markiewicz zwracają zwraca uwagę i bronią koncepcji, że zezwolenie na korzystanie z utworu może również nastąpić w drodze czynności jednostronnej, co ma o tyle istotne znaczenie dla samej inicjatywy Creative Commons, że w moim przekonaniu załatwiało szereg problemów, o którym będę dzisiaj mówił, a które wynikają z y, generalnie umownej konstrukcji udzielania zezwolenia na y, korzystanie z utworu. Niemniej jednak Trzeba otwarcie i uczciwie przyznać, że koncepcja profesorów Barty i Markiewicza jest koncepcją, nie waham się powiedzieć, rewolucyjną i budzącą liczne kontrowersje, które, które zresztą sami profesorowie zauważają. Ja chętnie bym się pod tą koncepcją podpisał, zdaję sobie jednak sprawę, że daleka droga do jej powszechnego uznania. Zatem, proszę Państwa, podstawowym problemem jest, jak, jak wspomniałem, to, że inicjatywa udostępniania twórczości na jasnych i przyjaznych zasadach y, musi mieścić się w ramach y, reżimu prawnego obrotu utworem. No i tu dochodzimy, proszę Państwa, do konieczności udzielenia licencji, czyli... Wedle dominującego poglądu zawarcia umowy licencyjnej pomiędzy twórcą i odbiorcą utworu. Na tym założeniu zresztą bazują również istniejące w tej chwili konstrukcje prawne. Trudno się zresztą temu dziwić, bo jak wspomniałem, koncepcja profesoru Barty Markiewicza, że, może, że licencja może mieć charakter czynności prawnej jednostronny, jest koncepcją bardzo świeżą. Setny numer prac Instytutu Własności Intelektualnej ukazał się na początku bieżącego roku, mimo, że wydawniczo ma, jest oznaczony jako rocznik 2007. O specyfice licencji Creative Commons już tutaj w kilku wystąpieniach była mowa, więc ja tylko porządkująco pozwoliłem sobie wskazać na te cechy licencji, które z mojej perspektywy wydały się najbardziej istotne. E, o większości z nich e, wspominał i pan Piotr Wasilewski i pan Krzysztof Siewicz. E, e, do, ich do ich ustaleń się odwołuje szacunek. I proszę Państwa, to o czym nie wspomnieli, nie wspomnieli, a co może z mojej perspektywy ma mniejsze znaczenie, to jest ten zakaz stosowania zabezpieczeń technicznych przy rozpowszechnianiu utworu, chociaż może tutaj trochę nieprecyzyjnie się wyraziłem, że jest to zakaz stosowania DRM, bo tak naprawdę licencje Creative Commons odwołują się do pewnego rodzaju środków z zakresu Digital Rights Management, mianowicie do Znaczeń służących zarządzaniu prawami. Ten y, Source ident Identifier, o którym mowa w y, licencjach, to właśnie jeden z rodzajów y, wojenną IDL. Ja chciałbym się, proszę Państwa, skupić na y, pewnych zagadnieniach już stricte cywilistycznych i y, wskazać na y, wątpliwości, które się z tym y, wiążą. Pierwsza kwestia to jest, ta beztermin, to jest bezterminowość licencji. To od razu muszę się proszę Państwa usprawiedliwić, że e, owszem e, w wielu materiałach czytałem o tym, że licencja ta jest udzielona na czas nieoznaczony, bezterminowa, bez prawa wypowiedzenia tej licencji, ale przy kilku przy lekturze samego tekstu prawnego licencji y, nie znalazłem aż do dzisiaj, aż do wystąpienia pana y, Wasilewskiego, który otworzył mi oczy i sprawił, że y, stałem się... Y, Przestałem być niedowiarkiem, a stałem się wierzącym. Rzeczywiście takie, rzeczywiście takie postanowienie jest w tekście, tylko że tak zostało umieszczone, jakby najlepsi, że najlepsi prawicy nie zrobiliby tego lepiej. Zostało to umieszczone w takim punkcie, gdzie nikt się, gdzie nikt się tego nie spodziewa. W związku z czym proszę zignorować ostatnie, ostatnie zdanie na, tej, na, na tym slajdzie. Nie jest nie odpowiada rzeczywistości. Natomiast y, faktycznie powstaje problem, czy jest to zastrzeżenie y, tej nieodwołalności licencji y, skuteczne w świetle czyta artykułu 68 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, może nawet bardziej w świetle artykułu 68 ust. 2, która mówi, który mówi, że umowa licencyjna udzielona na czas dłuższy niż lat 5 jest po upływie tego okresu uznawana za umowę udzieloną na czas nieoznaczony ze, wszelk ze wszelkimi tego, tego szykanami, czyli między nimi sprawem wypowiedzenia no i wreszcie artykuł 360 prim kodeksu cywilnego, który również wprowadza dla zobowiązań bezterminowych prawo ich wypowiedzenia, tym samym eliminując z systemu zobowiązania wieczyste. Można by jednak przyjąć, że Artykuł 68 paragraf 1 jest lek specjalist względem artykułu 365 prim kodeksu cywilnego. Tam jest mowa o tym, że jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca może umowę wypowiedzieć, więc można by a contrario interpretować, że jeżeli umowa wyraźnie stwierdza, że, że licencja ma charakter bezterminowy, no to po prostu ma i tego prawa wypowiedzenia, i to prawo wypowiedzenia nie przysługuje, niemniej jednak wątpliwości yy, pozostają i było o nich yy, już sporo mowy w dniu dzisiejszym. To, co bardziej mnie intryguje czemu chciałbym poświęcić więcej uwagi, to jest to postanowienie umowy licencyjnej Creative Commons, które mówi, że licencja ta wygasa automatycznie wskutek naruszenia postanowień umowy przez odbiorcę, użytkownika. Co nam tworzy z tej umowy umowę warunkową, zawartą pod warunkiem rozwiązującym? Przy czym od razu tutaj znak zapytania i zastrzeżenie, czy rzeczywiście jest to umowa warunkowa i czy rzeczywiście ten, to zastrzeżenie ma charakter skuteczny, jest skutecznie zastrzeżony warunkiem. Otóż problem polega na tym, że co prawda mamy tutaj do czynienia z okolicznością rozwiązującą umowę, Tą okolicznością jest naruszenie postanowień licencji przez odbiorcę, no to jednak powstaje pytanie, czy jest to rzeczywiście zdarzenie przyszłe i niepewne, czyli warunek. Bo od długiego czasu toczy się w doktrynie dyskusja na temat tego, czy jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym, czy jest warunkiem taka sytuacja, w której spełnienie bądź niespełnienie się tego w cudzysłowie, warunku, zależy od woli zainteresowanego. Tak jak w tym przypadku, bądź to bądź naruszenie postanowienia, licencji przez odbiorcę jest, to, jest okolicznością, zale, która zależy w głównej mierze, jeżeli nie wyłącznie od y, zachowania i woli samego, samego odbiorcy. To on decyduje, czy przestrzega licencji, czy jej, czy jej narusza. W związku z tym cała dyskusja na temat skuteczności warunku potestatywnego, uzależnionego od woli zainteresowanego nabiera tutaj e, e, sensu i znaczenia. E, w świetle koncepcji francuskich warunek tego typu nie jest warunkiem i w ogóle nie może stanowić e, skutecznego zastrzeżenia umowy. Koncepcje niemieckie są w tym względzie nieco bardziej liberalne. Natomiast w polskiej doktrynie orzecznictwie dyskusja na ten temat toczy się i nie zostałaby najmniej za, została zakończona. E, orzecznictwo Sądu Najwyższego w ostatnich latach jest bardzo obfite, jeśli idzie o kwestie tego typu zastrzeżeń. I co trzeba wyraźnie podkreślić, bardzo rozbieżnie. Najbardziej aktualne orzeczenie, które znalazłem, zdaje się przesądzać, że tego typu postanowienie będzie miało charakter skuteczny. Oczywiście orzeczenie dotyczy innej trochę sytuacji i nie warunku potestatywnego czy kwali potestatywnego, o charakterze rozwiązującym tylko warunku kwalipotestatywnego o charakterze zawieszającym. No niemniej jednak e, tę różnicę wydaje się można, e, na tury, co można by przejść do porządku dziennego. Chodzi mi tu konkretnie o postanowienie Sądu Najwyższego 26 września 2007 roku sygnatura 4 rzymskie CSK 118 przez 07, gdzie, z test, gdzie jedna z test brzmiała każde zdarzenie przyszłe i niepewne może stanowić warunek dotyczy to w szczególności niewykonania zobowiązania przez dłużnika czyli teza Jakkolwiek tam faktycznie nieco inne, ale teza bardzo pasuje do y, problemu, który, y, y, którym się w tej chwili zajmuje. Czyli w świetle tego akurat rozstrzygnięcia y, z 26 września 2007 roku y, uzależnienie skuteczności czy wygaśnięcia licencji Creative Commons od... Y, Nieprzestrzegania jego postanowień jest prawnie skuteczne i jest warunkiem w rozumieniu artykułu 89 Kodeksu Cywilnego, ale e, wcześniej e, obserwowaliśmy liczne orzeczenia Sądu Najwyższego, które szły... Dokładnie w dokładnie przeciwnym kierunku, stwierdzające, że właśnie niewykonanie umowy czy podobne zjawiska zależne od zachowania czy woli zainteresowanego nie mogą stanowić warunku. w związku z tym są prawnie, yy, są prawnie bezskuteczne. I tutaj wynotowałem sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć orzeczeń. Z samych z okresu od 1999 do 2005 roku, które rozstrzygały te kwestie inaczej zupełnie niż e, postanowili 26 września 2007 roku. A zatem problem pozostaje, jest otwarty i e, tak naprawdę wszystko zależy od zdarzenia przyszłego i niepewnego, jakim jest skład sądzący konkretną sprawę, jak on rozstrzygnie e, e, tę kwestię, jeżeli stanie na wypadku. I jeszcze drugi problem, może mniej znaczący, mianowicie czy nie można by potraktować tego postanowienia jako próbę po ustawy, a raczej przepisów dotyczących konsekwencji naruszenia postanowień umowy. Normalnie w prawie zobowiązań te konsekwencje zostały yy, yy, określone w ten sposób, że one prowadzą raczej do prawa do odstąpienia od umowy, ale, a nie do automatycznego wygaśnięcia yy, tejże umowy. Także tu znowu może się, mogą się pojawić yy, wątpliwości czy zarzuty. Kolejna kwestia to też zagadnienie, które było już w dniu dzisiejszym poruszane, mianowicie to jak traktować... Yy, Licencji Creative Commons. Ja tutaj chciałbym się skupić na klauzulach ograniczających odpowiedzialność i klauzulach, które, które wyraźnie statuują, że udzielający licencji nie składa żadnych gwarancji, w tym takich, że ma tytuł prawny do korzystania z utworu jak to się ma do przepisów o ochronie konsumentów. Oczywiście można mi zarzucić, że tworzę problem teoretyczny, dlatego, że póki co w yy, z inicjatywy Creative Commons korzystają raczej twórcy, twórcy nie, nie będący przedsiębiorcami. Przedsiębior, dla przedsiębiorców nie jest to inicjatywa póki co zbyt atrakcyjna, chociaż to, o czym mówił Pan Tarkowski, e, świadczyłoby o tym, że również na tym polu. E, konstrukcji Creative Commons zaczynają funkcjonować. No więc w tym momencie nabiera, nabierają znaczenia przepisy dotyczące yy, bezskuteczności wzorców umowy, a właściwie postanowień nieustalonych indywidualnie, a postanowienia licencji Creative Commons nie są usta, ustalone indywidualnie. Jak stoję czasowo? Dobrze. Yy, jak to się ma do yy, przepisów o klauzulach abuzywnych, o niedozwolonych postanowieniach umowy. Konsekwencje mogą być daleko idące, bo jak stanowi artykuł 380 prim. paragraf 1 kodeksu cywilnego, postanowienia nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. A wśród Przykładowych niedozwolonych klauzul umownych jest i taka, że y, są to klauzule, które wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za nienależne wykonanie y, lub niewykonanie zobowiązania, y, przez co można y, stwierdzić, że również y, y, klauzule ograniczające w sposób istotny odpowiedzialność y, za. czy już konsumenta generalnego. Tu jest kwestia, tu jest może nie tyle uwaga, czy ale yy, problem klauzuli bezutworów zależnych w niektórych umowach. To, o czym mówił Pan Wasilewski, o którym nie chciałbym tego rozwijać, że tu powstał dylemat, który ja doskonale rozumiem, wytłumaczenia yy, użytkownikowi takiego wzoru licencji Creative Commons, co to znaczy yy, bezutworów zależnych. Yy, tłumaczenie takiej osobie, że istnieje prawo do otworzenia opracowań, ale nie można nimi swobodnie rozporządzać, Spowodowałoby podejrzewam daleko idące zamieszanie, więc ja doskonale rozumiem, że w skreszczeniu y, nie stwierdzono, że nie wolno otworzyć opracowań czy utworów zależnych. W samym tekście prawnym umowy takiego wyraźnego zakazu nie ma. Gdyby był, pozostawałby w sprzeczności z artykułem drugim ustawy o prawie autorskim. Natomiast trzeba było jakoś temu użytkownikowi, który nie jest prawnikiem, najczęściej wytłumaczyć, co tak naprawdę może, a do czego nie jest Uprawniony. Proszę Państwa, tu jeszcze taka ciekawa konstrukcja już, mianowicie to, co nazywam przekazaniem licencji. Artykuł punkt 9 podpunkt 1 stanowi, że za każdym razem, gdy licencjobiorca rozpowszechnia lub publicznie odtwarza drogą cyfrową utwór lub utwór zbiorowy, licencjodawca jednocześnie oferuje odbiorcą licencję na takich samych warunkach, jakie uzyskał licencjobiorca niniejszą umowę. Jednocześnie we wzorze umowy Creative Commons istnieje zakaz sub, sublicencjonowania, w związku z czym odbiorca nie może w imieniu yy, Twórcy udzielić licencji na korzystanie z utworu. On jest jedynie posłańcem, czy dystrybutorem licencji, którą dystrybuuje razem z utworem. Skoro jest posłańcem, przekazuje oświadczenie woli, ewentualne zniekształcenie przez niego takiego oświadczenia będzie traktowane jak błąd dotyczący treści czynności prawnej, artykuł 85 Kodeksu Cywilnego o tym mówi. No i tu proszę Państwa ostatnia rzecz, najbardziej smakowitą e, sprawę zostawiłem sobie na koniec. E, napisałem w, pierwszym, e, w pierwszej kropce, dopiero tu robi się naprawdę niebezpiecznie, bo tutaj dopiero pojawia się naprawdę realne zagrożenie dla samej idei e, tej, e, tego obrotu e, e, twórczością. Licencje creative Commons są nieodpłatne. I pojawiają się głosy, podkreślam, że nie w doktrynie, nie w nauce, ale wśród praktyków, może nie do końca rozumiejących istotę obrotu prawami autorskimi, że umowy prawne autorskie to czynności rozporządzające, których podstawą są czynności zobowiązujące, zakorzenione w w W przypadku, gdy jest to, są to czynności odpłatne, mamy do czynienia ze sprzedażą, a w przypadku, kiedy są to czynności nieodpłatne, ups, zdarowisku. Yy. Jeśli idzie o darowiznę, no to mamy bardzo szczególne prze, y, wymogi skuteczności, ważności takiej umowy, jaką jest y, za, zachowanie formy szczególnej aktu notarialnego dla oświadczenia darczyńcy, czyli osoby, która nieodpłatnie udziela jakiegoś, y, jakiegoś prawa. Y, oczywiście istnieje możliwość... Y, w cudzysłowie skonwalidowania tego yy, braku forma, no, ale jedynie w przypadku wykonania przyrzeczonej, przyrzeczonej umowy, wykonania przyrzeczonej darowizny, spełnienia przyrzeczonego świadczenia. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest przedmiot niematerialny, taki jak utwór, yy, powstaje sporne zagadnienie, jak ma wyglądać W przypadku przedmiotów materialnych chodzi wiadomo o przeniesienie posiadania, ale w przypadku przedmiotów materialnych przeniesienie posiadania jest wszak yy, niemożliwe. W związku z czym yy, powstają wątpliwości, powstałyby wątpliwości, czy możliwa jest konwalidacja przez wykonanie takiej umowy, jeżeli oczywiście przyjąć hipotetyczne założenie, że tutaj przepisy o darowiznie wchodzą w grę. Yy, ja.. Tej koncepcji od razu przyznaję, nie podzielam, nie uważam, żeby tutaj, żebyśmy tutaj mieli do czynienia z darowizną, yy, ale że szczególnym rodzajem umowy czynności prawnej nieodpłatnej yy, powołuje się na artykuł 889 punkt 1 kodeksu cywilnego, że nie stanowią darowizny przysporzenia. trzecim ustawy o, o prawie autorskim i prawach Ustawa Ustawodawca wyraźnie przewiduje możliwość zawarcia umowy licencyjnej pod tytułem darmem, a zatem mamy do czynienia tak naprawdę z odrębnie uregulowaną czynnością prawną nieodpłatną, do której przepisów darowiznie stosować nie musimy. Zresztą nawet jeżeli by tutaj odwoływać się do jakiejś koncepcji yy, konstrukcji umownej z kodeksu cywilnego, to wydaje mi się, że przy licencji raczej powinna być to umowa użyczenia, a nie umowa yy, darowiczna. Niemniej jednak... Jak podkreślam w praktyce, spotkałem się z taką koncepcją, w związku z tym poruszam to na tym forum, żeby była świadomość, iż e, problem może zaistnieć. I proszę Państwa, kilka słów tylko na koniec, ale to jest otucha może nie tyle dla osób e, zaangażowanych w e, inicjatywę Creative Commons, ale dla nas, dla prawników. E, w wolnej kulturze Lawrence Lessing rzuca hasło, że należy zwolnić tłumy prawników. To w zdaje się, brzmi, brzmi bardziej niebezpiecznie. Fire, lots of lawyers. Mam nadzieję, że chodziło mu tu o zwolnienie, zwolnienie prawników z pracy, a nie postawienie ich przed plutonem egzekucyjnym. W każdym razie... O czym świadczą również te refleksje, z którymi się z, z, z, którymi się z Państwem podzieliłem. Nawet w świecie klientów, nikomu nam, kawikom, nie grozi to, że przestaniemy być potrzebni. Możemy spać spokojnie, tacy nam nie zabraknie. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że zmieściłem się w coś. Tak, tak dziękuję. dziękujemy panie. Tak,